Drodzy, może nam się to wydawać dziwne, że apostoł Paweł, pisząc te słowa do zboru chrześcijańskiego, tak wiele mówi na temat czystości. Oczywiście wiemy o jaką czystość chodzi. Apostołowi Chodzi o Nasze moralne życie I zanim wgłębimy się W ten fragment Musimy pamiętać o dwóch sprawach Tesaloniczanie Dopiero niedawno Stali się Chrześcijaninami Społeczeństwo którego częścią dotychczas byli, nie znało cnoty czystości i mogło nadal, otaczając młodych chrześcijan, wywierać na nich swój zgubny wpływ. Niezwykle trudno było oduczyć się stylu życia, który od pokoleń uznawano za normalny i oczywisty. Po drugie, należy pamiętać, że historia nie zna drugiego takiego okresu, w którym śluby małżeńskie były tak powszechnie łamane, a rozwody tak łatwo osiągane. <śmiech> Dlatego czytamy Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. W słowniku języka polskiego czytamy przeteczny, to znaczy rozpustny, bezwstydny, nieprzyzwoity, gorszący, sprośny. Od tego zatem mamy się jedna, jednoznacznie odcinać jako chrześcijanie. Tymczasem w różnych prowadzonych statystykach znajdujemy. Okazuje się na przykład, że Amerykanie zmieniają partnerów coraz częściej. Statystyki są zaskakujące. Wśród kilku tysięcy ankietowanych mężczyzn w przybliżeniu połowa przyznaje się do związków pozamałżeńskich, a dwie trzecie nie miałoby nic przeciwko takiemu związkowi w określonych okolicznościach. Również wśród kobiet przypadki cudzołóstwa są coraz częstsze. Zdaniem niektórych takie statystyki tylko potwierdzają fakt, że miłość charakteryzująca się wyłącznością jest w epoce wolności czymś nierealistycznym. Nigdy nie brakowało ludzi, którzy dążyli do nadania cudzołóstwu pozoru legalności i naturalności. I którzy próbowali dowodzić dobra płynącego z takiego seksualnego rozluźnienia. W Ameryce nawet zawiązały się kluby pod szyldem. Zamieńmy się żonami. Stąd krok już tylko do religii nowego typu. Pismo Święte, do którego się odwołujemy, na którym bazujemy i gruntujemy swoje życie, zajmuje w tej kwestii bardzo jednoznaczne stanowisko i zwalnia od wdawania się w jakąkolwiek etykę sytuacyjną. Słowo Boże powiada jednoznacznie. Związek poza małżeński jest zawsze złym. Niektórzy jęcząc pod ciężarem tego surowego prawa, pytają niekiedy. Czy Bóg nie wymyślił przykazań po to tylko, aby uprzykrzyć nam życie? Nie wiem, czy spotkaliście się z takim podejściem, ale ja już kiedyś słyszałem, że właśnie te wszystkie Boże przykazania to tylko utrudniają życie człowiekowi. A przecież Boże przykazania mają jedynie na celu ludzkie szczęście. Bóg jako Stwórca wie najlepiej, co uszczęśliwi Jego stworzenie. Znalazłem swego czasu takie zdanie. Mężczyźni dają miłość, żeby dostać seks, a kobiety dają seks, żeby dostać miłość. Teoretycznie wśród Żydów małżeństwo było utrzymywane w największym poszanowaniu. Teoretycznie. Żyd, jak mówiono, musi raczej umrzeć, niż dopuścić się morderstwa, bałwochwalstwa czy cudzołóstwa. Ale rozwód otrzymywał się tragicznie łatwo. Prawo mojżeszowe pozwalało mężczyźnie oddali od ciebie żonę, jeśli znalazł w niej coś odrażającego. Surowi rabini. Ograniczali przyczynem tylko do cudzołóstwa. Inni jednak rozszerzali to na sprawy błahe. Na przykład żona przesoliła obiad. I to był powód do dania listu rozwodowego. Pokazała się w miejscu publicznym bez nakrycia głowy. Rozmawiała na ulicy, z mężczyzną innym. Była awanturnicą. To znaczy jej głos był słyszany u sąsiada. W czasach cesarstwa Syneka powiedział po to kobiety szły za mąż, ażeby się rozwieść i po to się rozwodziły, ażeby wyjść za mąż. Niemoralność Grecji zawsze była rażąca. I dlatego Demosthenes tak napisał. Prostytutki trzymamy dla przyjemności. Kochanki ze względu na codzienne potrzeby ciała. Żony po to, żeby rodziły nam dzieci i dbały o dom. Po co to wszystko, drodzy, przywołuje, ktoś powie? Jaki to ma związek? z Bożym Słowem. A to taki, że w takiej sytuacji, w takim położeniu, znajdowały się pierwsze zbory chrześcijańskie. Ludzie, którzy bardzo często z takiego środowiska się wywodzili, którzy zanim poznali Chrystusa, takie życie też prowadzili. I dlatego... W trosce o to wszystko apostoł Paweł kieruje do nich te, a nie inne słowa. Bo to, co w życiu chrześcijańskim wydaje się najbardziej oczywiste, dla nich było zaskakująco nowe. Albowiem chrześcijaństwo wprowadziło zupełnie nowy kodeks regulujący Stosunki między mężczyznami i kobietami. Chrześcijaństwo ma być zatem szermierzem czystości i stróżem rodziny. Jest to istotne, jest to ważne, bowiem zmienił się gruntownie model stosunków między płciami. Jego rez rezultatem w naszych w dzisiejszych czasach jest nowy kodeks, który również coraz częściej próbuje wchodzić w nasze życie. Owa nowa moralność, z którą się spotykamy, jest po prostu tą starą moralnością, o której przed chwilą mówiłem. Dziś w świecie, również w naszym kraju, tak samo jak kiedyś w Tesalonice istnieje pilna potrzeba stawania przed mężczyznami i kobietami i mówienie im o bezkompromisowych wymaganiach chrześcijańskiej moralności. Bo przecież to są jego słowa, apostoła Pawła. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Jak zatem w tym świecie, w którym żyjemy, strzec swojej wierności? Z uwagi na seksualne uwarunkowania natury ludzkiej oraz ogromną ilość bodźców, jakimi bombarduje nas na co dzień współczesne środowisko, obrona wierności małżeńskiej, Wymaga świadomych i celowych działań. I tutaj odwołamy się do tego, co, no powiem tak, większość z nas słyszała, zawierając związek małżeński. Słyszeliśmy te słowa, mamy być sobie wierni w doli i niedoli. Zarówno wówczas, gdy wydają nam się nasi partnerzy bardzo pociągający, jak i wtedy, gdy takimi już nam się nie wydają. Temu to jest znudzony własnym życiem nowy partner nie pomoże. To jest takie złudne. Nie chciałbym tutaj jakiegoś takiego dyskursu poprowadzić, ale często się słyszy, że mężczyźni w ten sposób chcą się dowartościować. Sprawdzić, czy ze mną jest jeszcze dobrze. Musimy zatem zaprowadzać ład w swoich myślach i w swoich marzeniach. Bo, jak powiada Boże Słowo, wszystko ma swoje granice. I drodzy, te powyższe zagadnienia są jak najbardziej aktualne dla nas. Żyjemy przecież w tym, a nie innym świecie. Spotykamy się z takimi, a nie innymi problemami. Sami doświadczamy swej bezradności, kiedy nasi bliscy nie potrafią rozwiązać zaistniałych problemów czy sytuacji. Jako chrześcijanie nie powinniśmy udawać, że ten problem nas nie dotyczy. I drodzy, tutaj jeszcze raz odwołam się do statystyki. Okazuje się, że w niektórych krajach liczba rozwodów Przewyższyła już ilość zawieranych małżeństw. Zaś wiele małżeństw nie potrafi dotrwać do pierwszej rocznicy ślubu. Rodzi się pytanie dlaczego? Czyżby ta wielka miłość tak szybko się wypaliła? Dlatego. Słyszymy te słowa. Bracia, prosimy Was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do utrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, abyście tym bardziej obfitowali. Czyli nawzajem mamy sobie pomagać aby zachować swe ciało w uświęceniu przed Bogiem. Chrześcijanin musi zachować odmienność. Nie może upadabniać się do tego świata. Nie może pozwolić sobie na to, co ten świat nam oferuje. W objaśnieniu do szóstego przykazania czytamy, reformator mówi powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy w czystości i skromności żyli, tak w słowach, jak i w uczynkach, i aby się małżonkowie wzajemnie miłowali i szanowali. I potem, rozwijając tę myśl, powiada dalej, niech mi wolno będzie dodać na zakończenie, że przykazanie to nie tylko żąda, aby każdy był czysty w uczynkach, w słowach i myślach w swoim stanie, to jest przede wszystkim w małżeńskim stanie, lecz aby również kochał i szanował swego małżonka przez Boga mu danego. Gdzie bowiem czystość małżeńska ma być zachowana, tam mąż i żona muszą żyć z sobą przede wszystkim w miłości i zgodzie. Jeden drugiego musi z serca i z całą wiernością miłować. To jest zaiste najprzedniejszy warunek, który wzbudza chęć i ochotę do czystości. Gdzie to ma miejsce, tam i czystość wyniknie sama z siebie, bez żadnego nakazu. Dlatego i święty Paweł tak usilnie małżonków napomina aby się wzajemnie miłowali i szanowali. To są słowa naszego reformatora. Ja myślę, że one w niczym nie straciły aktualności. Dlatego jako spadkobiercy, jako ludzie żyjący według Bożego Słowa, chciejmy temu podporządkować swoje życie, a spłynie na nas Jego błogosławieństwo. Amen.